Mieszać się w kłopoty. Get mixed up in. Wyprowadzać z równowagi. Get to someone. Podekscytować się czymś. Get excited about. Obudzić kogoś. Get someone up. Wyciągnąć kogoś z kłopotów. Get someone off. Doprowadzić coś do końca. Get something done. Zdenerwować się. Get worked up. Pojąć przekaz. Get the message. Poznać kogoś. Get to know. Zabrać się do roboty.